Witajcie w 28 odcinku. Tematy, jakie będziemy poruszać to między innymi McDonald kontra Burger King, czyli jak łatwo teoretycznie przynajmniej zdobyć bonifikartę, potem będzie o GPS-ie na Alzheimera i studentach z zagranicy studiujących w Polsce. Zapraszam. McDonald w odpowiedzi na mm, kampanię Burger Kinga, w której rzecz się miała tak, zdobywamy, w sensie bierzemy tam chyba bodajże z jakimś zestawem koronę z Burger Kinga i musimy sobie zrobić zdjęcie w tej koronie w McDonaldzie. Wtedy mieliśmy jakieś specjalne zniżki właśnie w Burger Kingu. McDonald jako odpowiedź na tą niejako zaczepkę uruchomił konkurs związany z cyklem Ja i McDonald's. Komisja będzie wybierała pracę, która najbardziej ujmie tą komisję. Na czym polega ten konkurs? Chodzi o to, żeby zrobić sobie selfie z jedzeniem z McDonalda w jakimś miejscu po prostu pokazujące, że lubimy te posiłki, to jedzenie z, z tej restauracji. Mamy czas na to do wtorku, tego najbliższego, a nagrody to m.in. bonifikarty. Bonifikarty to są takie stałe karty, które utrzymują promocje. One są bodajże ważne na rok. W ogóle jest ich czarny rynek tak nota notabene na Allegro, możemy tam spotkać. One są drogie na Allegro, swojego czasu chyba za 50 zł szły, bo dostają taką bonifikartę pracownicy McDonalda. Ona utrzymuje tam właśnie stałe promocje na jakieś hamburgery, cheeseburgery, frytki za naprawdę groszowe sprawy. Można wziąć udział w konkursie, bo jak widziałem, w ogóle konkurs jest ogłoszony na Facebooku McDonalda, jakbyście chcieli jakieś szczegóły czy coś, to tam jest wszystko. Tak samo same te zgłoszenia też umieszczamy na tym Facebooku. Drugi temat będzie dotyczył GPS-a na Alzheimera, czyli takiego głównego tematu, dzisiaj był w ogóle poruszany na przykład w Metro, gazecie darmowej. Chodzi o maturzystę Mariusza bielaszka z Połańca. On wymyślił takie urządzenie, dokładnie prototyp, na razie przynajmniej, o nazwie Wanted Clock. To jest takie małe urządzenie, które zawiera w sobie GPS-a, ma też kartę SIM i ma być docelowo lekarstwem dla osób, które zaginęły. No, takich osób jest dosyć sporo. Według fundacji ITAKA ich liczba, tych zaginionych osób, rośnie. Oczywiście tutaj głównie wśród osób starszych. Chodzi tutaj o powiązania z demencją, chorobą Alzheimera i tak dalej. Ze 146 osób zaginionych, według danych tej fundacji z zeszłego roku, znaleziono około 116. Tylko trzeba pamiętać, że to są osoby zaginione, i zgłoszone jako zaginione, bo nie wszystkie są zgłaszane. Tylko problem jest w tym, że połowa z tych 116 osób, które znaleziono, już nie żyła. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś zabójstwa czy, czy tego typu sprawy, tylko po prostu zimno, wyczerpanie głód po prostu okazywały się silniejsze. Sam ten zegarek jest mały, lekki. Zawiera, tak jak mówiłem, GPS-a, kartę SIM, diody LED. Po co są diody LED? Ma to Właśnie tu są ciekawe funkcje, które możemy uruchomić zdalnie w tym zegarku. Chodzi m.in. o informacje o współrzędnych. Wysyłamy specjalnego SMS-a na numer karty SIM z tego zegarka i dostajemy informacje zwrotne ze współrzędnymi. Możemy też zadzwonić do tej osoby zaginionej i ona usłyszy nasz głos. To jest dosyć ciekawe, no bo możemy po prostu... Może ta osoba nie pamięta, gdzie jest, ale pozna nasz głos... I będzie mogła w jakiś sposób wrócić. Więc to jest jak najbardziej ciekawe. Sygnały świetlne są po to, żeby w trakcie nocnych poszukiwań można było odnaleźć tę osobę, co oczywiście na przykład twutwu twu, yy, powiedzmy, że już nie żyje, ale gdzieś wiadomo, że w danym miejscu jest jej ciało. W ogóle ten wynalazek zostanie zaprezentowany w Brukseli i Paryżu. Zagraniczne firmy już się zainteresowały tym urządzeniem. Chcą je wprowadzić do sprzedaży. Sam autor, czyli maturzysta zastanawia się właśnie, jak dalej te sprawy mają potoczyć, komu sprzedać patenty i tak dalej. Cena gra tu dużą rolę, bo fundacja i taka, tak jak powiedziała, urządzenie samo w sobie jest ciekawe, tylko problem jest ile takie coś będzie kosztować, no bo wiadomo, czym wyższa cena, tym mniejszy popyt. A jeśli chcecie na Facebooku pod postem z tą audycją facebook.com slash gatek możecie zobaczyć jak wygląda prototyp tego urządzenia. No wiadomo to jest na razie taka prowizorka ale możecie zobaczyć że to nie jest duże urządzenie i jest naprawdę ciekawe. To, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Polski jest oczywiście faktem, ale ciekawą rzeczą jest, że rośnie liczba studentów z zagranicy studiujących właśnie w Polsce. W Polsce aktualnie jest ich 36 tysięcy ze 149 krajów. Jest to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku aż o 23%, a według badań Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 15 tysięcy z tej ogólnej liczby 36 pochodzi z Ukrainy. Ponad 3 tysiące, prawie 4 tysiące to są Białorusini. Na trzecim miejscu są studenci z Norwegii. Więc niby martwimy się tym, że nasi wyjeżdżają, ale ktoś zapełnia, że tak powiem, ich luki. Problem w tym, czy oni tak, jak samo, czy oni tak samo jak Polacy wrócą... <grym> nie. Czy oni tak samo jak Polacy nie wrócą do swoich krajów, czyli zostaną na naszych ziemiach, czy jednak tylko przyjechali się tu uczyć, a potem wracają do siebie. Co w przypadku naszych Polaków jest dość rzadkie. Dzięki za dzisiaj. To już koniec dzisiejszego specjalnego odcinku, ponieważ jest bardziej. Hmm, bardziej taki na luzie, bardziej yy, na spontanie. Słychać moje yy, a yy ale ocencie, możecie napisać po tym audycją, jak wam się podobał. Pamiętajcie jeszcze o konkursie, ponieważ ciągle możecie wysłać swoje zgłoszenia na 8gatekmaupa@gmail.com. a pytanie konkursowe jest, co uważacie za dobre, co uważacie za złe w mojej audycji oraz to, co byście w niej ewentualnie zmienili. Myślę, że to już na tyle dzisiaj, więc pozostało mi wam życzyć miłego weekendu i pamiętajcie o konkursie, ponieważ w poniedziałek Będą ogłoszone wyniki. Do wygrania jest jednomiesięczny dostęp do Spotify, czyli usługi muzyki, streamingowania i tak dalej, ściągania, bo to jest Spotify Premium. Więc rzecz dla fanów muzyki bardzo fajna.